Ewangelia według Jana, rozdział 13. Przed nastaniem święta Paschy Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, gdyż umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich bezgranicznie. W czasie wieczerzy, gdy diabeł włożył już w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że ojciec wszystko dał w jego ręce i że od Boga wyszedł i przechodzi do Boga, wstał od wieczerzy, odłożył wierzchnie szaty, następnie wziął lniany ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do misy i zaczął umywać nogi uczniom i wycierać lnianym ręcznikiem, który był przepasany. Przyszedł więc do Szymona, a on powiedział mu Panie, Ty miałbyś umywać mi nogi? Jezus odpowiedział mu, co ja czynię, Ty teraz nie wiesz, ale się potem dowiesz. Piotr Powiedział mu, nie będziesz umywał moich nóg na wieki. Jezus odpowiedział mu, jeśli cię nie umyję, nie masz działu ze mną. Szymon Piotr powiedział mu, panie, nie tylko moje nogi, ale też ręce i głowę. Jezus powiedział mu, kto jest umyty, nie potrzebuje się myć chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Bo wiedział, kto go wyda. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył ich nogi, wziął swoje szaty, ułożył się ponownie do stołu i rzekł im, Wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy winniście jedni drugim umywać nogi. Bo dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie jest sługa większy nad swojego Pana. Ani posłaniec nie jest większy nad tego, którego posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy to czynicie. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem, ale żeby wypełniło się pismo: Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Od teraz mówię wam za nim się to stanie, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem za prawdę, za prawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Gdy Jezus to powiedział, był wstrząśnięty w duchu i zaświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie po sobie, niepewności, o kim to mówi. Jeden z uczniów Jego, którego Jezus miłował, leżał przy stole, wtuliwszy się w Jezusa. Skinął więc na Niego Szymon Piotr, aby spytał się, kim jest ten, o którym mówi. On zaś przylgnąwszy do piersi Jezusa powiedział, Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział, to jest ten, któremu ja umoczę i podam kawałek chleba. I gdy umoczył kawałek, bierze i daje go Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. I Jezus odpowiedział: To jest ten któremu ja, umoczywszy, podam kawałek chleba. Umoczywszy kawałek, podał go Judaszowi i Skariocie, synowi Szymona. Po wzięciu tego kawałka chleba, wszedł w niego szatan. Jezus wtedy powiedział mu, co czynisz, czyń szybko. Nikt z siedzących nie zrozumiał tego, dlaczego mu to powiedział bo niektórzy uważali, ponieważ Judasz miał sakiewkę, że Jezus mu powiedział, nabądź to, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim. On więc po wzięciu tego kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Gdy wyszedł, Jezus powiedział, Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg uwielbiony został w nim. Skoro Bóg został uwielbiony w nim, to też Bóg uwielbi go w sobie i wkrótce go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Szukać mnie będziecie, a jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy nie możecie przyjść. I teraz wam to mówię.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 Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć wzajemną miłość. Szymon Piotr powiedział mu, Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu, idę, dokąd idę, Ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Piotr powiedział mu, Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Życie swoje położę za Ciebie. Jezus odpowiedział mu, Życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, nie zapieje kogut, aż Ty trzykrotnie się mnie zaprzesz.